Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Paweł, przywitaj się. Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj będziemy omawiać zbiór opowiadań Kamienica Panny Kluk, autorstwa Damiana Zanowicza. I powiedz mi, Pawle, takie pytanie z Dienacka: czy ty coś wiesz na temat pana Damiana? Nie, tak naprawdę wiem bardzo niewiele. W zasadzie całą moją wiedzę na jego temat streszcza chyba opis tyłu książki, który podaje datę jego urodzenia i teksty, które napisał, no i podaje teksty, które napisał przed wydaniem kamienicy. W zasadzie na tym kończy się moja, moja wiedza na, na jego temat. No nie jest to jakaś osoba, która by w środowisku była szczególnie głośna. No właśnie, a jednak, a jednak jego zbiór ukazał się w bibliotece okolicy strachu. Rozumiem, że chwaliłeś się już, że masz wersję papierową książki. Tak, tak. Dosłownie kilka godzin temu listonosz właśnie dostarczył mi kamienicę i od razu mogę powiedzieć, że moim zdaniem książka wydana jest bardzo ładnie, bo tutaj w ogóle warto zaznaczyć, że to jest pierwsza rzecz, jak, czy pierwsza... Jedna z dwóch pierwszych rzeczy, które ukazała się w serii, dlatego że są jednocześnie dwa debiuty. Jest tutaj właśnie Kamienica Panny Kluk i Drugi Peron i inne opowiadania Agnieszki Kwiatkowskiej. One ukazały się jednocześnie, w zasadzie mam wrażenie, że, że zbiór Damiana jest mimo wszystko jako taki numer jeden w serii, ale nie jest to chyba numerowane. Wydane jest bardzo ładnie, na takim lekko żółtawym papierze, co ja bardzo lubię, bo to tak nie razi w oczy. Z wstążką w twardej oprawie i przyznam, że akurat tutaj, od tego też przejdę zaraz do czegoś innego dalej, nie do końca rozumiem, dlaczego to jest w twardej oprawie. Znaczy to jest generalnie fajne, ale ja akurat tam nie jestem jakoś super fanem. Ale ten zbiór ma po prostu 126 stron z tego co widzę, więc jak na twardą oprawę to dosyć niewiele. I właśnie to jest taka rzecz, której fajnie w ogóle myślę, że zacząć, że to jest naprawdę bardzo krótka książka. I mam wrażenie, że bardzo dobrze, że jest taka krótka, to nie jest, nie jest z mojej strony jakiś atak w jej stronę, po prostu to jest taka bardzo spójna i wystarczająco długa całość, nie wiem czy, czy, czy, czy też tak uważasz? Tak, to co mogę powiedzieć o tym zbiorze to na pewno, że jest bardzo spójne, to znaczy mam wrażenie, że krąży Cały czas wokół podobnych tematów pojawiają się podobne miejsca, powiedziałabym, i w zasadzie wszystko. Hmm, wydaje mi się, że tak minimalnie wyróżniałby się pierwszy tekst, który mam wrażenie, zaczyna się pisany jest troszeczkę innym językiem, ale później pod koniec przychodzi, tak jakby już e, do tego stylu, który jest e, no, dosyć spójny w, w całym zbiorze. Więc tak, zdecydowanie tematyka, styl, taka ogólna atmosfera, to wszystko jest w książce cały czas takie same. To czego na pewno już się spodziewacie, jeśli zainteresowaliście się wcześniej kamienicą, to fakt, że Damian, tutaj, no tego, od tego się po prostu nie da uciec. On będzie bardzo kojarzony przez ten zbiór z Ligo Team. Dlatego, że wszystkie te opowiadania, czy prawie wszystkie, bardzo mocno z Ligotti czerpią i w warstwie samej narracji, i w sposobie w ogóle opowiadania i w tematyce. No i to w zasadzie chyba w każdym opowiadaniu jest tego bardzo dużo i one są bardzo intensywne i ja dlatego powiedziałem wcześniej, że ten zbiór jest wystarczająco długi, bo on jest niesamowicie właśnie intensywny językowo. To jest tak, że ja przeczytałem te właśnie sto kilkadziesiąt stron i tak naprawdę miałem dosyć, że uznałem, że to jest tyle, ile trzeba. Gdyby on, nie wiem, gdyby to było takie przeciągnięte do, do nie wiem, 300, 400, no to pewnie po prostu męczyłbym to kilka miesięcy. I to nie jest, jeszcze raz powtórzę, jakaś, jakiś zarzut w, z mojej strony. No tylko po prostu takich rzeczy nie można czytać na raz za dużo, bo, bo jest to bardzo takie gęste. Tu nie ma jakiegoś takiego roz, rozwadniania treści. Tak, myślę, że. Gęste to jest dobry przymiotnik przy opisywaniu tego zbioru. Dlaczego? Dlatego, że mam wrażenie, że wszystkie te opowieści są skondensowane dosyć mocno. Zauważyłam, że jest mało dialogów. Pojawiają się tylko w tych rozmowach, czyli tam, gdzie tekst w ogóle jest po prostu rozmową telefoniczną. I w tym pierwszym opowiadaniu, z tego co pamiętam, nie, nie ma takiej jest taka, no nie powiem, że specyficzna, bo to się też powtarza w wielu tych takich klasycznych opowiadaniach, że nie uczestniczymy w wydarzeniach, tak jakby, na bieżąco, tylko słyszymy je, poznajemy je jako opowieść narratora, który bardzo często jest określoną osobą, która zwraca się do nas bezpośrednio. I właśnie, takie opowiadania czyta się Trochę ciężko, zwłaszcza no, jeżeli z, dodamy do tego styl e, Damiana, który, który no tutaj będzie mój pierwszy zarzut, który jest moim zdaniem wręcz pastiszem e, Ligotiego, Guni i, i pisarzy z tego kręgu, powiedziałabym. E, jest bardzo silnie, e, jest bardzo, bardzo podobny do do, do stylu Lovecrafta. No nie, dobra, może Lovecraft troszeczkę inaczej pisał. Ale wydaje mi się, że wystarczy tylko sięgnąć po ten zbiór, nawet nie czytać zbyt dużo i już widać to, jak bardzo Zdanowicz wzoruje się, czy na Ligottim, czy na Guni. Mhm. I, i to, jest, to jest mój zarzut, dlatego że to nie brzmi autentycznie. To znaczy ja się, no, zresztą trudno się nie zgodzić z tym, że tutaj bardzo, bardzo, bardzo mocno czuć jego. i w zasadzie, bo ty jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, zbiór zaczyna się wstępem Wojtka Guni, który też tę te kwestię, mam, mam wrażenie, trochę broni, jakby stara się już jakby wyprzedzić troszkę zarzuty czytelnika. i zwrócić uwagę na to, że pod tym całym, takim powiedzmy, sztafarzem horroru Ligotińskiego jest jakiś taki autentyczny głos z Danowicza. I ja mam wrażenie, że owszem, ja ten głos widzę, natomiast Ligotti jest naprawdę niesamowicie dominujący i ja nie uważam tego znowu za wadę i to może trochę dziwnie brzmieć, ale dlatego, że to jest debiut. Ja cię to, ale ja Cię totalnie rozumiem, dlatego że to, co Ty mówisz, yy, że to nie jest wada i że Ty to tłumaczysz, bo to jest debiut, to ja mówię, że w takim razie to nie powinno się... Yy, dobra, jak to powiem, to będzie brzmiało bardzo ostro, ale mam nadzieję, że, <laughs> że słuchacze będą wiedzieć, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że Zdanowicz zdecydowanie szuka jeszcze swojego głosu. On na razie jest tylko epigonem, który owszem świetnie naśladuje Ligottiego, ale to jeszcze nie jest Wojtek Gunia, który, który czasami też mocno mam wrażenie naśladuje, czasami też, to, to był jeden z moich zarzutów, za bardzo się skupia na tym, jak pisze, a nie co pisze. Ale właśnie, to jeszcze nie jest Wojtek Gunia. To, to jest na razie epigon Ligottiego Iguni, i Guni i tam szereg innych pisarzy. Tak, Podejrzewam, że, że, że te same inspiracje mają. I tak jak opowiadałeś mi, zachęcając do lektury tego zbioru właśnie o tym, że, że dużo czerpie i powiem Ci że ja nie jestem fanką Ligottiego i nie czytałam zbyt dużo jego tekstów, ale trochę czytałam o nim, byłam na kilku prelekcjach, więc tak mniej więcej wiem, w jakiej tematyce się porusza. I faktycznie po kolei w, ka w każdym opowiadaniu znajdowałam te elementy. I to jest niby ok, to jest niby fajne. i i podejrzewam, że dla kogoś, kto autentycznie lubi Ligottiego i kto czytał Gunie i też odnajdywał te inspiracje, to będzie, to będzie z tego zadowolony, i będzie się z tego cieszył. Tylko, że właśnie, na razie to mam wrażenie, że to jest dopiero wprawka. Że Zanowicz na razie naśladuje swoich mistrzów po to, żeby, mam nadzieję, w następnym zbiorze dopiero powiedzieć coś od siebie. Ja to bardzo widzę, zwłaszcza w stylu. Dlatego, że moim zdaniem nie jest autentyczne i on nie wiem jak to powiedzieć, żeby się dobrze wyrazić. No dla mnie to jest pastisz. Tak jak, tak jak kiedyś omawialiśmy, omawialiśmy opowiadanie tego, jakoś nazywał, hmm, Styx. Wagnera. Wagnera. O właśnie, Wagnera. Mhm. I no dla mnie to był pastisz, tak? I z jednej strony fajnie, bo świetnie naśladował Lovecrafta. Naprawdę mnóstwo z jego twórczości wyciągnął i jak ktoś zna literaturę Lovecrafta, to, to ma frajdę z odnajdywania tych podobieństw i, tak i tak dalej, ale czuć było przez całe opowiadanie, że to jest pastisz, że to jest odtwórczość, że to, nie jest, że to nawet nie jest do końca na poważnie, chociaż wydaje mi się, że Zdanowicz bardzo poważnie traktuje to, co pisze. I ja cały czas nie czułam ten fałsz, zwłaszcza w stylu, ja w stylu strasznie czułam fałsz, dla mnie to było takie na siłę udawanie i okej, okay, on świetnie sobie wypracował to pióro, że świetnie udaje, ale to nie jest jego głos, to nie jest autentyczne i po prostu ja się totalnie nie wciągnęłam w to. Mhm. Dobra, bo teraz chciałem powiedzieć kilka rzeczy, ale już powoli zapominam, jakie powinienem chyba sobie notować na tycząco. Znaczy na pewno, i to w to ogóle dużo moim mówię zdaniem. Przepraszam. Że... Spoko. Warto podkreślić to, że to jest naprawdę. Jeśli, jeśli traktować ten. Znaczy, jeśli skupić się na tym zarzucie, że to jest jakieś kopiowanie ligotnego, to jest to naprawdę świetne kopiowanie. I tak z tym się naprawdę ono robi bardzo duże wrażenie, no, no mógłby po prostu. Można by się pomylić momentami. choć nie do końca. Eee... Dobra, to teraz zabrzmiało jak zarzut do Ligotti'ego, bo aż tak dobrze nie było. <śmiech> <śmiech> nie, bo Ligotti tworzy jednak bardziej taką spójną całość. I to jest taki, taki akurat mój, powiedzmy, trochę zarzut, który może się trochę łączyć z tym, co mówiłaś. Ligotti jako pisarz to jest taki pisarz instytucja, który jest niesamowicie spójny na każdej płaszczyźnie. U niego język, sposób w jaki on pisze bardzo mocno łączy się z tym, o czym on pisze. To jest literatura jakby bardzo zaangażowana filozoficznie. Z kolei, znaczy ja wiem, że być może ja jakieś rzeczy nie zauważyłem. Ja nie jestem zbyt mocno zaangażowany w filozofię pesymistyczną i tak dalej. Jest ona powiedzmy dla mnie interesująca, ale nie jest to moja filozofia, więc mogę jakieś rzeczy nie zauważać. Ale jakby nie widzę często tutaj w tych opowiadaniach jakiegoś takiego prawdziwego drugiego dna, który jest u Ligotiego. U Ligotiego zawsze jest bardzo dużo takiego bardzo mocnego, powiedziałbym filozoficznego sarkazmu. Nie? Te opowiadania są takie, że często na końcu to tak aż nie wiem, było mi bardzo nieprzyjemnie, bo jak, jak, jak myślałem o tym, jak, jak jakieś jak takie ukryte przez niego przesłanie, mi się po prostu gdzieś wgryza w tył głowy. Tutaj nie miałem tego takiego wrażenia. Jest rzeczywiście bardzo mocna taka koncentracja na stylu. I no tak, jak jeszcze raz wracając do tego, że to jest debiut, ja się zgadzam z tym, co właśnie powiedziałaś, to co ja też chciałem powiedzieć. W tym, ja, znaczy, może, może nie do końca, ale ja w tym zbiorze totalnie kupuję tę te styl, stylizację Ligotiego, ale w kolejnym bym już jej nie kupił. I no, po prostu uważam, że, że rzeczywiście w kolejnym zbiorze Damian powinien, zbiorze czy powiesić, czy co, co tam wymyśli, powinien o wiele bardziej skupić na tym, żeby też jakby wyciągnąć swój własny głos z tego, co tutaj opisał, bo no, tu mamy zbiór moim zdaniem naprawdę bardzo udanych momentami, znaczy momentami, no, dla mnie to jest generalnie bardzo dobry zbiór i... aha bo dobra, mamy tutaj z jednej strony takie bardzo mocne, nie wiem, no coś, co można tutaj nazwać pastiszem, ale moim zdaniem to jest też bardzo fajna i bardzo taka. wielowarstwowa zabawa w cytowanie różnych dzieł. No, przede wszystkim Ligotiego, ale w ogóle już umieszczanie różnych. Parafraz nawiązań do różnych takich rzeczy, i dla mnie to w ogóle była świetna zabawa przy tym zbiorze, gdzie na przykład mamy tutaj dwa opowiadania o koszmarnym magazynie i to jest taki drobiazg, nie? ale koszma, koszmarny magazyn no to jest nawiązanie na przykład do The Nightmare Magazine, czyli pisma, które zajmuje się horrorem gdzieś w, w Stanach. No, bardzo dużo nawiązań jest po prostu do jakichś konkretnych tekstów Ligotiego, gdzie Damian bawi się i przetwarza ich materię. To oczywiście. Jest takie dosyć śliskie. E, to samo momentami na przykład robi też Wojtek Gunia. I, znaczy ja, ja w przypadku obu z nich y, uważam, że to jest świetne. Oczywiście jeśli jest, nie, pisarstwo nie polegałoby tylko na tym, a tutaj moim zdaniem na tym nie polega, e, ale też są nawiązania do innych pisarzy, na przykład do Kawki. Pewnie nie czytałeś tego opowiadania Jama od Kawki. Chyba nie. To jest takie dosyć mało znane opowiadanie. Ja się na nie natknąłem chyba właśnie rok temu, kiedy wyszedł ten taki duży zbiór. I moim zdaniem opowiadanie w wzgórze o Damiana no, bardzo fajnie i bardzo świadomie rozwija idee, które tam są pokazane. To jest. Nie wiem, czy tobie, tobie by akurat to, to się podobało. Dla mnie to było super, że naprawdę wziął bardzo. Jakby to ująć znowu? No, po prostu wziął materiał z tamtego opowiadania, od Kawki i zrobił z niego coś zupełnie innego, ale moim zdaniem te nawiązania są tak mocne, że jeśli ktoś przeczyta oba teksty, to z pewnością to zauważy. Tak samo w Nasz Ojciec Zbawca, no to, to jest znowu super zabawa Szulcem i jego motywem ojca, i no, choćby ptaków, które się tam pojawiały w sklepach cynamonowych. Dla mnie to było na przykład super, że tutaj były takie różne poukrywane nawiązania i ja akurat nie traktuję ich zupełnie jako wadę. Dla mnie to była wręcz jakaś taka warto, no nie, wartość mocno dodatna. że ja też nie traktuję ich jako wadę, tak? tylko ja traktuję jako wadę takie to przesadzone naśladowanie i wiesz, te wszystkie nawiązania wiadomo są wartością dodaną, dodaną tylko że... Nawet coś takiego powiedziały, że nie, nie na tym tylko polega pisarstwo i to jest mój największy, najważniejszy zarzut do tych opowiadań, że one, gdyby nie brać pod uwagę tego wszystkiego, tych wszystkich nawiązań, tego bawienia się wiesz, tym cytowaniem, jak to mówisz, gdyby nie brać w ogóle pod uwagę, że to jest naśladownictwo jakiegoś wielkiego pisarza i itd., to te historie same w sobie się totalnie nie bronią. Moim zdaniem się nie bronią, żadne opowiadanie nie, nie wyryło mi się w pamięć, to, o którym wspomniałeś o tym ojcu było chyba najbardziej wyraziste, ale tak naprawdę ja większości, a jeszcze o tym magazynie, które zapowiadało się fajnie o tym magazynie, a skończyło się na tak naprawdę niczym i większość tych tekstów po prostu jako historie, jako fabuły, jako oddzielne utwory, które nie są właśnie wiesz, powpisywane tam w różne inne są, jakby je, mówię, traktować oddzielnie, a nie jako część jakiejś takiej sieci literackiej, to one się po prostu nie bronią. To nie są, to nie są ciekawe teksty. Tak, tak jak u Guni, okej, okay, masz te wszystkie cytaty, masz też moim zdaniem dużo naśladownictwa Ligotiego, ale Gunia potrafi napisać tekst, który jest autentycznie interesujący, autentycznie ciekawy i ma to są historie, które ja czytałam przecież ten zbiór, ile już? Dwa lata temu? Już nie pamiętam nawet, kiedy to wyszło. I ja, nie, ja dużo tekstów wciąż pamiętam, bardzo dobrze pamiętam. Mhm. Tak, tego, no, nie, to... tego nie mam z Danowicza. I, też, I też tak sobie myślę, no tak siedzimy i rzucamy takimi nazwiskami wiesz, że tutaj debiutant, a my tu porunujemy do Ligotiego i mamy focha, że, że, że koleś, który dopiero napisał kilka pierwszych opowiadań, nie jest jeszcze Ligottim. No ale Zdanowicz chciał bardzo dużo tym zbiorem, mam wrażenie. No i niestety nie podołał moim zdaniem. Ha, więc... Wiesz, bo chodzi mi o to, że, że pojawi się taki zarzut do nas, że, mhm. że oceniamy debiutanta i od razu byśmy chcieli, żeby to był drugi Ligotti, nie? No ale on sam mhm. chciał być drugim Ligottim i dlatego są te porównania. Chciałam mm -hmm. tak od razu powiedzieć, jakby ktoś miał zamiar na nas nakrzyczeć. Przy no, czym no, no, też warto to podkreślić, że ja mimo wszystko dużo jakby pozytywnie myślę odbieram ten zbiór. Znaczy, oczywiście zgadzam się z tymi twoimi zarzutami i z tym, że te opowiadania nie bronią się same tak dobrze, jak bronią się w komplecie. No ale akurat nie widzę w tym większego problemu. Znaczy, muszą, ja, ja muszę, po, muszę też powiedzieć, że cały czas jak czytałam, miałam wrażenie, że obcuję z pisarzem, który dopiero zaczyna i który dopiero się rozkręci, bo tak naprawdę tak, te wszystkie, tak. ten styl też dobra, ja do stylu będę miała, będę miała problem ze stylem, bo ja już u Wojtka Guni miałam problem ze stylem i, i, i cieszyłam się, kiedy on porzucał te zabawy słowem, a skupiał się na historii, bo wtedy mu to naprawdę dobrze wychodziło. E, ale miałam wrażenie, że te jego zainteresowania, e, ta atmosfera, e, to wszystko jest to po prostu czymś, co by mi się podobało, gdyby to się broniło. Wiesz, chodzi mi o to, że po prostu mhm. w przyszłości, że mamy szansę mieć dobrego pisarza, tylko musi pokazać, że potrafi stworzyć coś, co będzie się broniło samo w sobie, a nie tylko mhm. w relacji z czymś innym. Mhm. Tak, no bo też myślę, że można ten zbiór, znaczy spojrzeć na, na niego przez pryzmat w ogóle jakby takiego e, hmm, z kultury, nie, brakuje mi takiego słowa, e, całego środo, środowiska związanego z Ligotti. Nie? To nie jest tak naprawdę jakiś nowy Ligotti, e, tylko to jest pisarz, który w, w jakiś sposób wplata się w całą sieć, można powiedzieć, ogólnoświatową, twórców którzy, czy, czy jakiegoś takiego fandomu ligotjańskiego. Bo takich ludzi tak naprawdę na świecie jest bardzo dużo, jest przecież całe ogromne forum związane z Ligotem, jest masa pisarzy, którzy, no, mimo że Ligoty jest no, relatywnie wcale nie jakimś starym pisarzem, to ma ogromną ilość twórców, którzy są jego epigonami, czy inspirują się nim i tak dalej. I to, jakby, dla nas to jest jakaś taka cały czas nowość, prawda? Poza Wojtkiem to tak naprawdę nie mamy tutaj więcej twórców, którzy tak jawnie by się do niego odwoływali. I dla nas, jakby, mogą się od razu narzucać bardzo mocno te wszystkie takie skojarzenia, że to będzie nowy Ligotti, a ja tak naprawdę nie. No to jest kolejny pisarz, który na świecie próbuje pisać tak jak on, czy próbuje wpasować się w jakąś ścieżkę jego, jego ścieżkę takiej twórczości. Okej, okay, ja rozumiem. Jak... To, to, no, to bardzo szybko. Trosz, to troszkę widać. to jakby zaniża oczekiwania, tak. jakby. Yy, Aha, zaniża, no. a widzisz. A z drugiej strony zawyża, nie? No bo jednak mhm. zależy jak to ująć. Ale... Tak, tylko wtedy tak. jakby nie jest, to, nie jest to drugi czy trzeci na świecie pisarz, który stara się być ligoty, nie? tylko to jest Aha, jeden z kolejnych i kolejnych. No bo jest ich po prostu dużo, tylko my w Polsce ich nie znamy. No i szczerze mówiąc, wątpię, żeby ktoś inwestował w yy, ich promowania na naszym rynku, niestety. Byłabym zainteresowana czymś innym od Zdanowicza, tylko no, ja mam nadzieję, że nie zostanie po prostu epigonem Ligottiego, dlatego, że moim zdaniem to się nie, po prostu nie broni, a ja też nie jestem, wiesz, nie wiem, czy jesteś fanbojem Ligottiego, mamy kilku fanbojów Ligottiego, no ja nie jestem fangirl. Nie no, <laughs> ja jestem, jestem. Więc właśnie, więc wydaje mi się, że że tak jak rozmawialiśmy zresztą, że kwestia oczekiwań, tak? Ty chciałeś mhm. wrócić tak jakby znowu w ten świat literatury mm, Ligottiego, nawet jeżeli to jest jakieś tam... No to nie jest... Y nowy tekst, nowy zbiór Ligotti'ego, ale jakiegoś tam jego ucznia powiedzmy, też nie mówmy epigon, tylko powiedzmy jakiś tam uczeń. Mhm. I dla Ciebie to jest przyjemne, tak? Bo, bo możesz sobie tak jakby wrócić do tego, co Ci się podobało. No dla, no, dla mnie nie, tak? Ja, ja czytałam i starałam się też podejść do Stanowicza właśnie tak jakby w oderwaniu od tego wszystkiego, dlatego że no... No i ja mam trochę inne, inne podejście po prostu do literatury. Ja rozumiem, fajne są nawiązania, super, ale one muszą... Wiesz, literatura to nie jest traktat filozoficzny. Albo potrafisz zawrzeć coś filozoficznego albo jakieś nawiązanie w dobrą historię, albo po prostu opierasz tekst no, tylko na nawiązaniach i moim zdaniem to, to, to po prostu nie jest coś, co ja bym chciała czytać. Ja mogę sobie przydać czyjś, czyjś esej o twórczości Ligotiego, jeżeli jestem zainteresowana. Wiesz, o co chodzi. Jasne, jasne. No To jeszcze jakby myślę, że warto to podkreślić. Jeśli ktoś jest fanem Ligotiego, jeśli się zachwycał teatrem grotesko, to, to to po prostu to jest książka dla Was, to będziecie zachwyceni. I to, ja też. No, no, dla mnie to jest naprawdę mimo wszystko, mimo jakichś tutaj zarzutów, które y, też musiałem przyznać, to jest świetny debiut. i znaczy Przede wszystkim to jest bardzo, bardzo obiecujący debiut i no, no, jeszcze raz no, powtarzamy to, ale moim zdaniem tak akurat no, w przypadku debiutu warto to powtarzać, że bardzo czekam na to, co Damian będzie robił dalej, w jakim kierunku pójdzie i mam nadzieję, że rzeczywiście uda mu się rozwinąć taką jakąś, też nie chcę, żeby to brzydko zabrzmiało, jakąś taką większą całą świadomość literacką, jakiś własny głos. Mm. No i ja mam dużo oczekiwania względem tego. Tak, niego. To, jest, to jest taki, taki paradoks, nie? że no ja jestem niezadowolona generalnie z tego zbioru, ale wyniosłam z niego taką nadzieję na przyszłość. Mhm. Ale w ogóle, jeśli by tak zerknąć na jakieś y, horrorowe debiuty, które ukazały się w Polsce w ostatnich a, latach, to... No... Ale to wiesz, to jest takie porównywanie... <laughs> No dobra, możemy poprawić Damianowi humor i powiedzieć, że o stary, jak Cię porównać do Smitha, to jesteś zajebisty, nie? Ale myślę, nie że no, nie ma sensu tak tego tak robić. To, ja no. myślę, że to było dobre podsumowanie. Tak zachęciliśmy, a trochę nie, tak o jak to karpie. No, nie, no, nie no, z mojej strony to naprawdę polecam ten zbiór. I w ogóle też znaczy raz, już też wspominaliśmy, że właśnie książka wyszła w twardej oprawie, jest nieduża. Niedługo też, mam nadzieję, będzie można ją dostać w e-booku, co mnie bardzo cieszy, was mam nadzieję też. I w ogóle myślę, że war warto zwrócić uwagę na tę serię. Mm, nie wiem, czy wcześniej dobrze powiedziałem Biblioteczkę, okolicy strachu. Biblioteka. Biblioteczka. Biblioteczka. Aha. biblioteczka, no. Może dlatego, że te książki takie, takie no, no, króciutkie. No, ma no to sens. <gry> no, a ja na pewno mam też w ręce właśnie książkę Agnieszki Kwiatkowskiej, którą też w najbliższym czasie przeczytam. To na pewno też będzie fajna rzecz. Jedno opowiadanie czytałem i było fajne. Dwie kolejne są zapowiedziane na jesień, no. Na pewno będziemy do niej jakoś wracać. To, to wszystko. Dziękujemy za uwagę i do następnego. Do usłyszenia.